W audycji numer 148 podcastu Radio 9 Lubin, przed mikrofonem Darek. Dzisiaj audycja nagrywana w niedzielę za oknem słonecznie i gdyby nie nieco chłodna temperatura oraz wiatr, to mielibyśmy już praktycznie wiosnę. A co dzisiaj w audycji? Już za chwilę relacja Łukasza Witkowskiego, który prosto z polskiego Detroit opowie o bardzo interesującej pizzerii, Nieco później rozmowa z trenerem Piotrem Tajsem z klubu Pure Health and Fitness. Dziś w podcaście będzie także konkurs, w którym do wygrania upominki od portalu infobus.pl. Warto posłuchać, warto wziąć udział w konkursie. Zapraszam do słuchania.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 Zapraszam na kulinarną, tym razem relację Łukasza Witkowskiego prosto z polskiego Detroit. Dziś o bardzo interesującej pizzerii. Statystycznie najniebezpieczniejsze miasto świata. Od podszewki i do tego po polsku. Podcast Polski Detroit. www.polskiedetroit.com Pizzeria Biga. Uh, uh. Brzmi może niezbyt dobrze, ale jedzenie jest naprawdę świetne. Pizzernia całkiem niedawno została otworzona w, na przedmieściach Detroit w Southfield.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 tylko u nas całość konferencji prasowej. Macie Radio 9. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to to nowe bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś wartę Tedycznie Nazywam się Andrzej Hiren i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Cześć moich starszych piraw. Słuchajcie Radia 9 Lubin. Mówi Grysley Ciswest Rocker. Słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie.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 Na początku audycji wspomniałem o pewnym konkursie i właśnie przyszedł na niego czas. Konkurs współorganizowany wspólnie z branżowym portalem autobusowym infobus.pl i właśnie infobus.pl ufundował dzisiejsze nagrody. Za chwilę usłyszycie pytanie konkursowe, na które oczywiście będziecie mogli udzielać prawidłowych odpowiedzi. Jesteście też ciekawi, co jest do wygrania. A do wygrania są bardzo atrakcyjne upominki. Główna nagroda to doskonale odwzorowany model autobusu MAN Lions City G autobusu przegubowego w skali 1 do 50 e, wspaniała gratka dla każdego kolekcjonera czy chociażby kogoś kto po prostu chciałby posiadać taki model oprócz tego do wygrania koszulki również związane z firmami autobusowymi e, Iris Bus Iveco, Solaris czy VDL Bus Coach wszystko to ufundowane przez portal infobus.pl pytanie konkursowe brzmi Ile autobusów firma MAN sprzedała w 2010 roku? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w portalu infobus.pl A na prawidłowe odpowiedzi czekam do 17 marca, do czwartku. Możecie je przesyłać mailem na adres radio9lubin.gmail.com Chociaż tak naprawdę adres powinno się odczytać radio9lubin.gmail.com Także do 17 marca możecie odpowiadać na to pytanie. Zapraszam do udziału w tym konkursie. W kolejnym podcaście numer 149, którego premiera w niedzielę 20 marca. Oczywiście usłyszycie prawidłową odpowiedź oraz dowiecie się, kto wylosował te upominki. A już teraz przenosimy się do klubu Pure Health and Fitness. Z wizytą w klubie Pure Health and Fitness wywiady z klubowiczami.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 Kolejna wizyta w klubie Piór, goszczę na trzecim poziomie Kupru Mareny, a moim rozmówcą dzisiaj jest... Piotr Tajs, trener personalny. Piotrze, powiedz mi, w klubie istnieje możliwość skorzystania z treningu personalnego, dostosowanego indywidualnie do potrzeb klubowicza. Na czym ten trening polega i jak można skorzystać z tego treningu? Trening personalny w naszym klubie polega na sesji trenerskiej z klubowiczem, który właśnie zdecyduje się na taki trening. Zaczyna się to od krótkiej rozmowy, gdzie wstępnie ustalamy sobie cel treningu danej osoby, bo wiadomo, że osoby są różne i tak samo różne są cele tych treningów. Może być na przykład cel wyszczuplenie sylwetki, wzmocnienie siły, wzmocnienie masy mięśniowej, poprawienie kondycji. No każdy, nie czarujmy, tutaj ma jakiś swój cel zapisując się do klubu, no i stara, stara się ten cel zrealizować. Treningi personalne umożliwiają dojście do, do celu krótszą drogą. Drogą na skróty, ze względu na to, że współpraca z trenerem daje niesamowite możliwości w osiągnięciu takiego właśnie celu ponieważ y, cała nasza wiedza idzie w tym kierunku, żeby jak najszybciej, jak najlepiej y, taki trening po prostu y, z takim klubowiczem zrobić, ułożyć taki trening. Y, pomijamy rzecz, rzeczy nieistotne, dobieramy odpowiednią ilość serii, y, powtórzeń, y, rozmawiamy o diecie, także y, no, staramy się, aby efekt takiego treningu naprawdę był zadowalający i oszołamiający przy okazji. Dlatego, że no, każdemu na tym zależy, że skoro podejmuje się współpracy z trenerem, to wiadomo, że musi to być wykonana praca jak najlepiej. Powiedz mi, jakie są zalecenia Twoje jako trenera? Czy z treningu personalnego korzystamy w klubie przez cały czas, czy korzystamy na przykład z zajęć grupowych, korzystamy, e, trenujemy we własnym zakresie, a co jakiś czas korzystamy właśnie z porad indywidualnych trenera? Taki trening personalny może się odbywać w różnych formach. Są osoby, które wykupują treningi personalne dla stałej współpracy z trenerem, w zasadzie nie przychodzą na trening bez trenera, umawiają się zawsze z trenerem i tylko wtedy ćwiczą, kiedy są w stanie się umówić właśnie ze swoim trenerem na taki trening. No, są to osoby, które są zdecydowane na to, żeby ściśle współpracować. Ale jest jeszcze druga wersja takich treningów, czyli na przykład osoba, która trenuje sobie w klubie może tylko sobie wziąć na przykład, wykupić przykładowo trzy sesje z trenerem w skali tygodnia, gdzie na przykład dzielimy trening na trzy razy, czyli poniedziałek, dajmy środa, piątek, rozpracowujemy cały układ grup mięśniowych tak, żeby je przećwiczyć w skali tygodnia jeden raz wszystkie grupy, dzielimy to na trzy dni. I wówczas spotykamy się tylko trzy razy i analizujemy właśnie te trzy treningi. Ta osoba się uczy, dobieramy obciążenia, maszyny, kolejność, powtórzenia. I wówczas po takich trzech treningach dostaje program treningowy, który obejmuje 4 do 6 tygodni ćwiczeń tym programem. i Już sobie realizuje sama takie treningi, czyli po prostu w takiej formie już prywatnej bardziej. Ale y, gdy są jakieś problemy w trakcie, oczywiście kontaktuję się z trenerem i wówczas jak najbardziej podpowiadamy, coś coś zmieniamy y, i to jest właśnie ta bardziej łagodna forma y, treningu z trenerem, czyli nie jesteśmy też zobowiązani do jakiejś ścisłej współpracy, bo wiadomo też, że każdy jest ograniczony czasem, nie zawsze jest w stanie się umówić na daną godzinę, woli sobie sam trenować. Powiedz mi, trening, układanie jest indywidualnie do potrzeb. Wspomniałeś o diecie, czyli tak naprawdę otrzymamy jeszcze zalecenia dotyczące naszego trybu żywienia. Tak, bo trening personalny to nie jest tylko sam trening robiony tutaj właśnie na siłowni, ale również podczas treningu, w jakichś tam chwilach, krótkich przerw, czy w ogóle po treningu można zawsze sobie usiąść, porozmawiać na temat diety, czyli odżywiania takiego jakiego. Powinniśmy się stosować do określonego celu treningu jakie mamy, także zawsze też przy okazji dostaniemy wskazówki od trenera, jakie posiłki powinniśmy sobie mniej więcej jeść, na jakich produktach bazować, co powinniśmy zjeść przed treningiem, co po treningu, aby osiągać swój cel. Także wymiana zdania jak najbardziej. Można też porozmawiać o jakiejś suplementacji, bo na przykład są osoby, które są dość ściśle nastawione na suplementację są osoby, które nie uważają aby suplementacja była potrzebna w sporcie bo trenują bardziej rekreacyjnie i stosują się naturalnego odżywiania dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany również suplementacją też może się coś dowiedzieć zawsze od trenera o jakichś produktach także no jest to no, wymiana zdań jest, oprócz samego treningu naprawdę jeszcze można się wiele ciekawych rzeczy nauczyć dowiedzieć i zastosować się do nich to, co będziemy robić na treningu personalnym, to zależy będzie od naszego celu, bo możemy korzystać zarówno z urządzeń na sali cardio, jak też urządzeń typowo siłowych. Tak, zgadza się. Określamy cel i do tego celu dostosowujemy trening. Wiadomym jest, jest to, że jeżeli ktoś chce robić sobie kondycję, bo szykuje się do jakiegoś biegu, do sezonu, na przykład w danym sporcie, czy na przykład jakiś sezon się zbliża, nie wiem, powiedzmy, rowerowy... Ktoś sobie jeździ rekreacyjnie, aczkolwiek tak dość ostro i, i ma teraz taki okres przygotowawczy, no to wówczas wiadomo, że tre, trenujemy bardziej na maszynach kardio, robimy taki trening interwałowy na wzmocnienie kondycji, poprawę pracy układu sercowo-naczyniowego, y, trening również tlenowy. Y, opieramy się głównie na, na tych treningach, aczkolwiek również stosujemy wzmacnianie dolnych grup mięśniowych dla tego typu sportu, ponieważ wiadomo, że uda, y, łydki, całe, właśnie całe dolne partie ciała są y, Tutaj bardzo potrzebne w takiego typu sportach więc tak jak mówiłem dobieramy naprawdę ściśle trening do potrzeb tak żeby był po prostu żeby był jak najlepszy efekt powiedz mi co trzeba zrobić żeby skorzystać właśnie z tego treningu personelu Wiadomo, najpierw trzeba przyjść do klubu i się zapisać, żeby być już faktycznie klubowiczem, bo może ktoś akurat, na pewno nie jedna osoba będzie teraz słuchała tej audycji, która jeszcze nie należy do klubu piór i może się faktycznie zainteresować takimi treningami, czyli trzeba się przyjść tutaj do nas na trzecie piętro do Klubu Rumanen, zapisać. Mamy wybór tutaj takich możliwości treningu z różnymi trenerami. Jest tablica, gdzie każdy z trenerów jest uwidoczniony na zdjęciu, krótki opis jego, jego po prostu jakby wykształcenia, wykształcenia treningowego, również jakichś sukcesów sportowych. Każdy może sobie wybrać trenera, jaki mu odpowiada i wówczas wykupując w recepcji trening personalny skontaktować się z trenerem i działamy, nic nam innego nie zostaje, tylko po prostu już działać, realizować cel wytyczony. Czyli wystarczy odwiedzić Klub Pióra, jeśli już jesteśmy członkami klubu, to uzyskać wszelkich informacji, czy u trenera, czy też w recepcji zawsze uśmiechniętej. Zgadza się, jak najbardziej. I chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że właśnie niedawno minęła rocznica Klubu Piór, także już jesteśmy tutaj w galerii od roku czasu coraz więcej osób przybywa do klubu, coraz więcej tutaj ćwiczy, są osoby zadowolone i, i myślę, że grono nasze się będzie poszerzało. I również zapraszam wszystkich, którzy akurat w sezonie już przedwiosennym szykują się do jakichś tam nowych ustaleń co do swojego trybu życia, do trybu aktywności fizycznej. Tutaj zapraszam do zapisania się do, do klubu i wspólnej współpracy w celu poprawienia jakości sylwetki. Rok już minął. Czego życzymy klubowi, czego życzymy wszystkim klubowiczom i wszystkim, którzy chcą przejść do pior? Znaczy Na pewno że życzymy sobie wspólnie, żeby nasza działalność wspólna, bo my działamy jako klub, a Państwo działają jako klubowicze, czyli osoby, dzięki którym my istniejemy, żeby nasza współpraca jak najbardziej się zacieśniała, żeby efekty były jak najlepsze, no i żebyśmy się też włączyli na jakichś inauguracyjnych, okazjonalnych, po prostu uroczystościach gdzie też takie będą w klubie czy, czy co jakiś czas też są i wtedy możemy się bliżej poznać i poznać się na innym polu, nie tylko takim treningowym, ale również bardziej prywatnym zacieśnić nasze kontakty także atmosferę naprawdę stwarzamy tutaj fajną, tylko pozostaje nam zapisać się, przyjść do nas i ćwiczyć wspólnie i cieszyć się radością nadchodzącej wiosny i nowymi jakimiś poczynaniami co do naszego ciała, aktywności fizycznej, bo ruch jest jak najlepszym sprzymierzeńcem w ogóle naszej kondycji fizycznej, samopoczucia. Rok też ma również nasz serial wizyt w klubie Piór. Mam nadzieję, że już za kolejne dwa tygodnie usłyszymy kilka jeszcze większych ciekawostek dotyczących klubu, treningu. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia w następnym odcinku. Na koniec dzisiejszej audycji Aaron English, Mendelein to nasz ulubiony wykonawca z Łukaszem z rokowej dziewiątki. Mam nadzieję, że rokowa dziewiątka już wkrótce ponownie zawita po raz pierwszy w 2011 roku na antenie podcastu Radio 9 Lubin. Tak więc Aaron English i Mendelein taka mała zapowiedź już wkrótce mam nadzieję rokowej dziewiątki, a kolejna audycja o numerze 149 już wkrótce. Zapraszam do usłyszenia. I cześć. Oczywiście utwór muzyczny pochodzi z serwisu Musicalei. From the fire flung heavens high to our house on a spin drifted lay came down down.